Mogę być idealny, nie, nie, nie. bo pochodzę przecież w prostej linii od małpy. Wykwi mnie w pokoju, bez klamek zamknij albo pokaż mi jak mam z tym walczyć. Daj mi choć jeden powód, by żyć: nie wpieprzać bananów i ruszyć się z miejsca. Bo chciałbym dziś sen inny śnić. Set wariata zwany życiem człowieka, daj mi choć wybór, co robić. Słowo get, bym zrozumiał co pierwszy. Trzeba w innym razie w chuj iść. Jestem na wzór marionetki Daj mi choć jedno drzewo By zrywać zakazane owoce z niego By powód do życia jak sen zwany biegiem Przez wybór i słowo zniszczyć Bo jestem człowiekiem